W testamencie Bona, czyniąc głównym spadkobiercą syna, pamiętała również o wszystkich córkach. Jednak większość jej włoskich bogactw, opierając się na innym, sfałszowanym zapisie, zagarnął król Hiszpanii, a i pozostałe stały się przedmiotem wieloletniego procesu toczonego przez ostatniego Jagiellona i jego spadkobierców z władcami Neapolu. W grudniu 1560 roku królewny znalazł się z bratem w Wilnie. Tam Zygmunt August pilnował, żeby nie kontaktowały się zbytnio z jego małżonką Katarzyną, do której czuł narastającą niechęć. Nakazał więc, aby nie mieszkały z królową i aby różne kuchnie miały. W tym okresie pojawiło się kilku kandydatów do ręki królewien polskich. Atrakcyjność leciwych panien wzrosła bowiem dzięki spadkowi po Bonie, coraz bardziej oczywistej bezpłodności Zygmunta Augusta, który z trzecią kolejną żoną nie doczekał się potomstwa, a także dzięki uaktywnieniu polskiej polityki bałtyckiej, problem Inflant. W związku z czym, pokrewieństwa i przymierza z Jagiellonami nabierały dodatkowej wagi dla Moskwy, Danii i Szwecji. Z tego ostatniego względu jedyny raz w życiu brat okazał żywsze zainteresowanie losem swych sióstr. Najwcześniej zgłosił się car Iwan IV Groźny, który pierwsze oferty składał za pośrednictwem Mikołaja Radziwiła. Niezależnie od przeszkód natury religijnej i obyczajowej były one do pokonania, jak tego dowodziło małżeństwo stryja kandydatek Aleksandra Jagiellończyka, z ciotką konkurenta Heleną Moskiewską, Mariasz ten był niemożliwy dlatego, że w razie wygaśnięcia dynastii dostarczyłby carowi nowych argumentów do walki o ziemię Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poza tym posagiem królewny miały być sporne tereny, na co strona polska nie mogła się zgodzić. Zygmunt August prowadził jednak w tej sprawie rokowania z posłami Iwana Groźnego, którzy przybyli we wrześniu 1560 roku. Nie odrzucił wprawdzie propozycji, ale odłożył powzięcie decyzji do zawarcia pokoju, panował wówczas rozejm, i uzyskania zgody senatu. Jednocześnie myślał o wydaniu Anny za sekularyzowanego księcia kurlandzkiego i pisał w kwietniu 1562 roku do szwagra księcia brunczwickiego, że o rękę starszej z niezamężnych sióstr ubiega się Magnus, brat króla duńskiego, biorąc aktywny udział w walce inflanty. Kandydat ten prosił o kilka zamków w pobliżu Rygi w charakterze posagu. Znacznie ważniejszym wydarzeniem, które wywarło trwały wpływ na historię Polski aż po czasy potopu, była oferta szwedzka. Rozmowy na temat mariażu którejś Jagielonki z jakimś wazą prowadzono już dwukrotnie w lutym 1556 i w styczniu 1558 roku. Wówczas jednak Zygmunt August nie kwapił się do tego projektu, a królewicze Szwedzcy liczyli na małżeństwo jednego z nich z królową Elżbietą Angielską. Dnia 29 września 1560 roku zmarł Gustaw Waza. Królem Szwecji został jego najstarszy syn Eryk XIV, a młodsi synowie z drugiego małżeństwa otrzymali jako apanarze księstwa Jan Finlandię, Magnus Ostrogocje, a Karol Sudermanie. Udającemu się na koronację do Upsali jesienią 1561 roku w charakterze posła Janowi Tęczyńskiemu, Zygmunt August polecił nawiązać pertraktację, podkreślając, że najpierw zgodnie z tradycją powinna być wydana za mąż Anna, a więc gdyby Szwedzi reflektowali na Katarzynę, musieliby poczekać na małżeństwo starszej siostry. Poza tym poseł miał domagać się zagwarantowania wybrance zachowania wiary katolickiej, oraz splendoru niemniejszego od tego, który był jej udziałem jako królewny polskiej. Realnym kandydatem mógł być nie sam król Szwecji, lecz jeden z jego przyrodnich braci. Tęczyński podczas pobytu w Sztokholmie, poza sukcesami natury romantycznej, rozkochał w sobie królewnę Cecylię, późniejszą Margrabinę Badańską, nawiązał pertraktację z Janem, księciem Finlandii, którego posłowie zjawili się w Wilnie z prośbą o rękę Katarzyny. Początkowo wszystko układało się pomyślnie, gdyż wkrótce także młodszy brat Jana, Magnus Książe Ostrogocki zaczął się starać o Annę. Tak więc wydawało się, że obie polskie kulewny poślubią królewiczów szwedzkich. Plany te pokrzyżował niezrównoważony Erik XIV, który, słusznie zresztą nie ufając przyrodnim braciom i obawiając się ich wzmocnienia przez koligację z Jagielonami, odwołał zgodę na omawiane małżeństwa. W związku z tym Magnus wycofał swoją ofertę, natomiast Jan, lekceważąc wolę szwedzkiego monarchy, przybył do Polski finalizować umowę i 12 września w Kownie spotkał się z Zygmuntem Augustem, który uprzednio przedstawił sprawę obu siostrom. W tym celu uzyskał najpierw aprobatę Anny, wcześniejszego wydania za mąż Katarzyny, nie chciała stanąć na drodze szczęścia siostry, a później samej zainteresowanej. To ostatnie odbyło się następująco. Na pytanie brata, czy chce wyjść za Jana, kolewna zgodnie z ówczesną obyczajowością skromnie odpowiedziała, że stan paniński zupełnie ją zadowala. W tym miejscu wtrąciła się jednak Anna, oświadczając, że Katarzyna wyznała jej wcześniej swe przyzwolenie na projektowane małżeństwo. Kandydatura Jana miała szereg minusów. Po pierwsze był on młodszy od narzeczonej o 11 lat, jego brat Magnus był młodszy od Anny o lat 19, po drugie wyznawał luteranizm. Po trzecie wazów wśród panujących uważano za parweniuszy, gdyż pierwszym królem z tej dynastii został dopiero ojciec narzeczonego. W dodatku Erik urodził się przynajmniej jako syn księżniczki Saskiej, natomiast matką pozostałych kulewiczów była szwedka nieposiadająca żadnych kulewskich koligacji. Wreszcie pozycja Jana wobec cofnięcia zgody brata na jego plany matrymonialne została zachwiana, a samo małżeństwo stawało się zdradą stanu, upoważniającą do zastosowania represji. Niemniej ślub w beztroskim nastroju odbył się 4 października 1562 roku w Wilnie, a zabawy, uczty i turnieje trwały przez cały tydzień. Anna sprawiła sobie na tę okazję trzy nowe suknie oprzyte perłami. 5 października Katarzyna zrzekła się praw dziedzicznych do dóbr jagiellońskich, z wyjątkiem spadku po siostrach. A 11 października książę Jan nadał żonie w Wilnie tytułem oprawy Zamek Helen, Wyspę Alandrę i inne dobra. Pewnym zgrzytem było tylko wystąpienie Zygmunta Augusta, który chcąc mieć świadków, wezwał siostrę do Czeladnej i tam jej oświadczył, żeby go nie winiła z powodu ewentualnych represji po przyjeździe do Szwecji, jakie mogą ją spotkać ze strony Eryka XIV. Było to wyraźne umycie rąk. Niemniej gdy 12 października młodzi małżonkowie wyruszyli do Finlandii, a król, królowa i królewna Anna odprowadzali ich pół mili za miasto, pożegnanie rodzeństwa wypadło serdecznie. Z Katarzyną pojechało kilka polskich dworek i dosieczka, ulubiona karlica Bony. Wkrótce potem, rok 1564, król napisał do Radziwiła o swym pragnieniu wydania za mąż ostatniej niezamężnej siostry. Żebyśmy dłużej tego obowiązku na sobie nie nosili. Jednak Nadal w tym kierunku prawie nic nie czynił. Od chwili wyjazdu Katarzyny osoba Anny nabrała zupełnie nowego znaczenia. Była teraz poza bratem, jedynym przedstawicielem dynastii jagiellońskiej obecnym w kraju. W dodatku małżeństwo Zygmunta Augusta znajdowało się w stanie rozkładu, a królowa Katarzyna została najpierw zesłana na wygnanie do Radomia, a później wróciła do Austrii. W związku z tym Anna stała się pierwszą polską damą. Poza tym dla wszystkich, z wyjątkiem zainteresowanego, oczywista była bezpłodność króla, a to wzmagało prawdopodobieństwo, że królewna zostanie dziedziczką wszystkich jagiellońskich dóbr i praw. Dlatego też rozpoczęto ją tytułować nieznanym uprzednio i nigdy oficjalnie nie wprowadzonym tytułem infantki – Infans Regni Polonie. Z tego też względu, jako odwiedzający coraz częściej pojawiali się senatorowie, a czasami także posłowie obcych dworów. Wszystko to jednak nie oznaczało, aby nastąpiła uchwytna poprawa finansowych i innych konkretnych warunków jej życia. Mieszkała głównie w Warszawie, okresowo także w Płocku. Późniejsza stolica Polski awansowała wówczas coraz bardziej. Zygmunt August od 1569 roku często w niej przebywał, a od 1570 roku zamieszkał na stałe. 11 sierpnia 1569 roku Podjęto w Lublinie uchwałę, że Warszawa staje się miejscem zwoływania Sejmów Rzeczypospolitej, które mają odbywać się w Piastowskim Domu Wielkim, gotycka część dzisiejszego zamku. Kulewna zamieszkała natomiast w nieistniejącym obecnie również Piastowskim Domu Małym, znajdującym się między obecnym zamkiem a katedrą, gdzie zajmowała trzy komnaty górnego piętra, parter pozostawiając służbie. Dla króla wzniesiono natomiast specjalny budynek, tak zwany Nowy Dom – Później i on stał się częścią bryły zamkowej. Siedzibę monarchy połączono przejściem z dworem królewny, której rezydencję w 1569 roku zaczęto przebudowywać w celu zwiększenia o dodatkowy pokój oraz o nowe pomieszczenie dla panien dworskich. W jednej z komnat Anny znajdował się ganek, gdzie przygrywała sprowadzana czasami królewska kapela. Poza murami miasta Jagielonka posiadała dwór ujazdowski, wówczas częściej zwany Jazdowskim, a Zymut August dziś nieistniejącą siedzibę na Pradze. Rezydencja ujazdowska składała się z małego starego zameczku i większej drewnianej budowli, którą zaczęła wznosić jeszcze bona, a zakończyła Anna. W Ujazdowie królewna rozszerzyła ogród i zasadziła egzotyczne rośliny. O aktualnej pozycji infantki decydowały stosunki z bratem, a te na ogół nie były dobre. W czasie zawierania Unii Lubelskiej, zrzekając się praw dziedzicznych Jagielonów do Wielkiego Księstwa Litewskiego, Zygmunt August ani nie zasięgał opinii siostry, ani nie pomyślał o zapewnieniu odszkodowań swym najbliższym krewnym. Anna nie brała również żadnego udziału w rzadkich zresztą dyskusjach na temat losów Polski po pewnym już wygaśnięciu dynastii Jagielonów. I sama nie inicjowała takich rozmów. W ogóle nic nie przemawia za tezą jasienicy, że była ona, choć zakonspirowanym, to jednak politykiem typu Katarzyny Medici. Przeciwnie, wydaje się, że infantka czuła się osamotniona i bezbronna. Oraz, że szukała oparcia w swych nielicznych dworkach, a zwłaszcza w ochmistrzyni Zalińskiej, o której mawiano, że ofukuje kulewnę jak służącą. Do nielicznych życzliwych jelące, należeli referendarz koronny Stanisław Czarnkowski, i krajczyni koronna Zofia Łaska. Ta ostatnia pisała do księżnej brunczwickiej o Annie. W królu nie masz żadnej nadziei, aby się miał o nią starać. Niemniej widząc w kwietniu 1567 roku, że brat jest chory i wymizerowany, poczciwa infantka mocno się wzruszyła. Jak donosiła kulewnie Zofii, bardzo płakałam patrząc nań. Od roku 1568 Zygmunt August często zapadał na zdrowiu, i zawsze był otoczony przez leczących go znachorów i wiedźmy. Swoje nudne, nikomu niepotrzebne życie Kulewna wypełniała modlitwą, dewocjami, ploteczkami, haftem, chorowaniem, przyjemnościami stołu, dbałością o ogród ujazdowski, czasami słuchaniem muzyki, a zawsze korespondencją z Zofią. Właśnie w tym okresie Anna, w chwili największego rozkwitu polskiej tolerancji wyznaniowej, przekształciła się w żarliwą dewotkę wrogą wszelkim inowiercom. Codziennie z rana chodziła na jutrznie i stosowała różne umartwienia. Poza tym stale miała jakieś dolegliwości. Na podstawie jej skarg można sądzić, że cierpiała na obrzęki kinkego, polegające na okresowym opuchnięciu okolicy oczodołów. Obawiała się całkiem niesłusznie z tego powodu ślepoty. Poza tym uskarżała się na febry, migreny i strzykanie. Wszystkie te cierpienia mogły mieć charakter nerwicowy. Stałą korespondencję prowadziła tylko z Zofią, księżną brunszwicką, Zasypywała ją skargami i prośbami o rady, szukając zawsze w niej oparcia. Nieraz posyłała drobne podarki i wykonywała jej zamówienia, na przykład obstalunek sukien u krawców poznańskich. Zofia była wówczas ustabilizowaną księżną niemiecką, mającą uczciwego, dbałego, starego męża i dobrze gospodarowała, odkładając sobie znaczny kapitał. Umiała utrzymać poprawne stosunki z pasierbem luteraninem i chroniła go przed szykanami ojca, oburzonego, że syn zmienił wyznanie. Natomiast początkowo tragicznie układały się losy Katarzyny. Wkrótce po przyjeździe do Finlandii została wraz z mężem uwięziona 24 sierpnia 1563 roku i osadzona w zamku Gripsholm, gdzie urodziła najpierw prędko zmarłą córkę Izabelę, a 20 czerwca 1566 roku syna Zygmunta. O warunkach więziennych świadczy fakt, że matka nie miała w co owijać przyszłego króla Polski. Katarzyna wykazała w tym okresie życia dużo męstwa, zachowując równowagę ducha w ciężkich chwilach i odmawiając odzyskania wolności za cenę rozstania się z prześladowanym mężem. W pewnym okresie szalony Eryk XIV planował wydanie bratowej w ręce Iwana Groźnego. Na szczęście podczas kolejnego załamania psychicznego Król Szwecji pozwolił na wypuszczenie brata z więzienia, początek 1568, po czym ten go obalił, wrzesień 1568, a następnie uwięził w tymże Gripsholmie. 24 lipca 1569 roku Jan i Katarzyna zostali koronowani w upsali na króla i królową Szwedów, Gotów i Wandalii. Infantka przeżywała nieszczęścia siostry szczerze i głęboko, o których zresztą dowiadywała się nieraz z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Miała też duży żal do Zygmunta Augusta z powodu jego obojętności w tej sprawie, zwłaszcza, że na skutek próśb szwagra brunszwickiego nawet cesarz wstawił się u Eryka IV za uwięzionymi. Wysłannikom Anny i Zofii udało się kilkakrotnie przemycać do Gripsholmu pieniądze, ze które Katarzyna przekupywała strażników. Posłowi, który przywiózł radosną wieść o wyzwoleniu siostry, infantka wręczyła złoty łańcuch zdjęty z własnej szyi, a w kolegiacie św. Jana, obecnie katedra, zarządziła odśpiewanie tedeum. Naturalnie kopię listu od razu wysłała Zofii. Od tego czasu nawiązana została korespondencja pomiędzy Warszawą a Sztokholmem, przy czym Katarzyna, wówczas królowa, w listach do brata coraz częściej poruszała zagadnienia polityczne. W 1570 roku Mąż jej przesłał szwagrowi portret swego syna Zygmunta, co odczuto jako aluzję, że chłopiec ten ma prawa do tronu polskiego. Niewątpliwie Anna z rozewnieniem oglądała podobiznę siostrzeńca, który później miał stać się przedmiotem jej największego w życiu uczucia. Niemniej z powodu trudności komunikacyjnych – przebycie Bałtyku w owych czasach w pewnych porach roku było trudne – wymiana listów z Katarzyną nie była tak regularna jak z Zofią. Anna nie miała natomiast prawie żadnych kontaktów z dobrze znanym sobie innym siostrzeńcem, Janem Zygmuntem Zapolią. Był on obecnie księciem Siedmiogrodu. Wielu widziało w nim przyszłego króla Polski, w czym mogła mu być pomocna popularność pośród szlachty małopolskiej i przyjaźń z Mikołajem Radziwiłem Czarnym. Jego szanse na objęcie tronu były niewielkie ze względu na skrajny arianizm, okrucieństwo oraz utarczki z wujem o spadek po Bonie. 14 marca 1571 roku, w przeddzień swego małżeństwa z księżniczką kliwijską, młody Zapolia zmarł niespodziewanie. Zygmunt August chciał początkowo zagarnąć cały spadek po nim i dopiero pod presją Zofii Brunszwickiej wydzielił siostrą przysługującą im część. Sprawa małżeństwa infantki nie posuwała się wyraźnie naprzód, choć w 1563 roku ukończyła ona 40 lat. Zygmunt przestał się tym problemem prawie zupełnie interesować. Ponownie jednak rozpoczął starania Magnus, dla którego król Danii nabył w Inflantach wyspę Ozylię i biskupstwo rewelskie. Miał on nadzieję, że posag Anny zaokrągli te posiadłości. W swych staraniach o rękę Jagielonki królewicz był bardzo wytrwały i przez wiele lat ponawiał oferty. Zdecydowanego przeciwnika spotykał jednak w królowej Katarzynie, co nie było niespodziewane, gdyż znajdował się w stanie wojny ze Szwecją. W liście do brata z dnia 7 lutego 1569 roku oskarżała ona niezbyt ściśle Magnusa, że jako biskup, którym w rzeczywistości nie był, jest luteraninem, a poza tym zarzucała mu pijaństwo i brzydotę spowodowaną utratą oka. Po wielokrotnych zwłokach i odmowach Duńczyk zwrócił swoje oferty w inną stronę i 12 kwietnia 1573 roku Poślubił Marię księżniczkę Staricką, bratanicę Iwana Groźnego. Poza tym, pod wpływem nalegań małżonki Zofii, Henryk Brunszwicki wynalazł kandydata do ręki szwagierki. Był nim Eberhard, 23-letni syn księcia wirtemberskiego Krzysztofa. Anna wyraziła już swoją zgodę, kiedy młodzieniec nagle zmarł. Zupełnie niespodziewanym swatem okazał się wielki wezyr turecki. Obawiając się, że po Jagielonach tron polski zajmą wrodzy otomanom Habsburgowie, zaproponował w sierpniu 1569 roku posłowi francuskiemu w Stambule, aby Henryk d'Anjou, młodszy brat króla Francji, poślubił infantkę. W podobnych antyaustriackich intencjach poprzednio Stambuł chciał skojarzyć małżeństwo młodego Zapoli z siostrą Henryka Małgorzatą. Propozycja starań o Annę została początkowo zignorowana przez dwór francuski, gdyż ubiegano się wówczas dla księcia Dążu o rękę królowej Elżbiety Angielskiej, ale później wzbudziła żywe zainteresowanie królowej matki Katarzyny Medici. Zaczęła ona szukać poparcia tego projektu u papieża, a wiosną 1572 roku wysłała do Polski nieoficjalnego posła Jeana de Balaniego, którego jednak chory Zygmunt August nie mógł już przyjąć. Powszechnie także mówiono, że o rękę infantki mają zamiar ubiegać się dwaj arcyksiążęta Ernest i Karol. Wspólną cechą wszystkich tych kandydatów był fakt, że każdy z nich mógł być synem leciwej wybranki. Tymczasem w życiu królewny nastąpił wielki wstrząs. Od stycznia 1571 roku Zygmunt August na stałe osiadł w Nowym Dworze, stając się bliskim sąsiadem siostry. Po raz pierwszy zetknęła się ona wówczas bezpośrednio z jego miłośnicami. Marszałek sejmowy Orzelski opisał tę sytuację następująco. W tymże zamku, gdzie mieszkała infantka Anna, w jednym łożu leżała Zuzanna, a w drugim Giżanka, trzecia u Mniszcha, czwarta u pokojowego królewskiego kniaznika, piąta u Jaszowskiego. Pomiędzy tymi łożami krążył chory z bandażami na nogach Zygmunt August. Podobno poza przyjemnością seksualną, oczekiwał od tych kobiet, zwanych przez dworzan Sokołami, że uczynią go ojcem. Anna była tą sytuacją szczerze i głęboko zgorszona oraz obrażona jej jawnością, co uważała za brak szacunku dla siebie. Otaczająca ją gromadka pań podtrzymywała w Jagiellonce święte oburzenie na rozpustę, jaka zagnieździła się na zamku. Bogucka. Infantka o jednej z brata pisała do Zofii jak się ta Warszawa nie zapadnie dla grzechu jej. Niemniej powodowana ciekawością wolała cierpieć w ciasnym małym domu, niż przenieść się do spokojnego ujazdowa. Za pośrednictwem swych dworek, a zwłaszcza w Ścipskiej Ochmistrzyni Zalińskiej, zbierała wszystkie skandaliczne informacje o faworytach brata i przekazywała je siostrom. Dwa wydarzenia z tej dziedziny szczególnie poruszyły infantkę. Pierwszym było porwanie Anny Zajączkowskiej, jednej z jej dworek. Wyróżnionej zainteresowaniem Zygmunta Augusta pannie podsunięto w charakterze starającego się szlachcica Mikorskiego. Ten, opierając się na rekomendacjach starosty Piotrkowskiego, poprosił królewnę o rękę dziewczyny, a otrzymawszy błogosławieństwo wywiózł zajączkowską rzekomo w celu zawarcia ślubu, a w rzeczywistości do jednej z królewskich rezydencji. Na wiadomość o tym infantka najpierw publicznie szlochała, oskarżając brata, a siebie oddając w opiekę Bogu, a następnie ciężko za nie mogła. Późniejsze wieści, że król dworga otoczył przepychem, sprowadził dla niej szaty Barbary Radziwiłłówny i zapewnił znacznie lepsze warunki od tych, które miała jego własna siostra, jeszcze bardziej wzmogły rozgoryczenie i oburzenie Anny. Jakąś formą liczenia się z królewną był jednak fakt, iż Zygmunt August nigdy nie sprowadził Zajączkowskiej do Warszawy, a sam do niej dojeżdżał. Drugie wydarzenie związane było z inną miłośnicą królewską, Barbarą Giżanką. Podobno bardzo przypominała Radziwiłównę i według legendy właśnie nią posłużył się mistrz twardowski, wywołując przed Zygmuntem Augustem widmo ukochanej małżonki. Giżanka była mieszczką warszawską, którą król uprowadził spod opieki sióstr Bernardynek. W tym celu jego zaufany Mniszech przebrał się za zakonnicę i uzyskał zgodę przeoryszy na wyprowadzenie świeckiej wychowanki za mury klasztoru. Gliżanka była najpotężniejszą z monarszych faworyt i właśnie do niej, wciąż na oczach opuszczonej i zgorzkniałej infantki, zjeżdżali senatorowie z prośbą o protekcję u króla. Z oburzeniem wyliczono, ile krzeseł w senacie rozdała wpływowa miłośnica. 8 października 1571 Barbara powiła córkę, przy czym w ojcostwo Zygmunta Augusta nie wierzył nikt poza nim samym. Anna, ogromnie wstrząśnięta i zaniepokojona tym wydarzeniem, pisała do siostry, że uczciwszy uszy, czcigodnej księżnej dziecko to giżanka z kim innym miała, bo tam bywa kto chce. Król jednak obsypał ukochaną złotem i pieniędzmi, a pokoje jej urządził z takim przepychem, że przypominały, zdaniem współczesnych, alhambrę mauretańską. Infantka donosiła Zofii, że widzi, jak faworyta siada bezwstydnie w oknie z dzieckiem, i słyszy, jak szczenie jawnie płacze. Prawdopodobnie poza wszystkim innym, dla oszczędnej córki Bony musiało być przykre to, że zgromadzoną przez matkę fortunę brat trwoni na niewybredne miłostki. W dodatku wciąż szerzyły się wiadomości, że Zygmunt August gotów jest poślubić jedną ze swych sokołów, doprowadzić do jej koronacji i zapewnić tron przyszłemu potomstwu, którego on jeden wciąż się spodziewał. Król ożeniłby się nawet z żebraczką, gdyby mu dała syna, pisał poseł cesarski Opat Cyrus 3 marca 1571 roku. Za życia wygnanej królowej Katarzyny Austriackiej mówiono, że z Anną Zajączkowską ma go związać z tułą pastor luterański. Pośrednim potwierdzeniem tych informacji był apel Augusta do Sejmu, aby zaopatrzyć jego potomstwo, na co mu odpowiedziano, że ta sprawa jest zupełnie nieaktualna. Jak długo ślubna małżonka przebywa w innym kraju? Pogłoski nasiliły się jeszcze, gdy umarła Katarzyna, a Giżanka powiła córkę, którą król uważał za własną. Aby uniemożliwić ewentualne małżeństwo, grupa senatorów chciała porwać faworytę z jej dzieckiem, czemu z kolei przeciwdziałał monarcha, sam uwożąc ukochaną. W dodatku niektórzy dostojnicy ostro ogromili Zygmunta Augusta, a te słowne utarczki jeszcze bardziej obniżały autorytet tronu. Infantka przez swoje założnice pilnie śledziła wszystkie te wydarzenia, zbierając informacje obrosły tysiącami przypuszczeń i fantazji. Anna była nie tylko biernym obserwatorem, ale próbowała umoralniać brata. Po porwaniu zajączkowskiej doszło nawet do oficjalnego zerwania stosunków między rodzeństwem. Nie jest jasne, dlaczego Zygmunt August nie rozkazał siostrze przenieść się do Ujazdowa, bo jego przecież te utaczki nie bawiły. Prawdopodobnie nastąpiło to w wyniku zupełnej obojętności monarchy wobec opinii publicznej. Niemniej infantkę spotkały wówczas różne dotkliwe represje. Załóżnicy brata uprzedzali senatorów, że kto nie chce narazić się królowi, nie może bywać u Anny. Po śmierci Nagórskiego, marszałka dworu królewny, Zygmunt August długo nie wyznaczał następcy, czym upokarzał siostrę, obniżając jej oficjalną pozycję w oczach odwiedzających ją dostojników, i posłów państw obcych. W październiku 1571 roku na skutek interwencji nuncjusza nastąpiło wprawdzie przejściowe pogodzenie rodzeństwa i monarcha nawet zaszczycił swą obecnością ślub jednej z dworek Anny, ale wkrótce doszło do ponownego zerwania. Niemniej w sporządzonym testamencie Zygmunt August uczynił infantkę wykonawczynią swej ostatniej woli. Testament ten datowany 6 maja 1571 roku jest ciekawym dokumentem. Wypowiadając wiele pięknych ogólników o dobru państwa i narodu, świadczących bardzo korzystnie o dużej kulturze ostatniego Jagiellona, pozbawiony był jakichkolwiek konkretnych wskazówek, jak należy postąpić po wygaśnięciu dynastii. Nie było w nim żadnej rady, kto ma przejściowo objąć rządy, jak należy wybrać nowego monarchę i kto powinien nim zostać. Swój osobisty majątek Zygmunt August podzielił między siostry i Rzeczpospolitą, przy czym Annie i Katarzynie dodatkowo zapisywał sumy posagowe, które Zofia już odebrała. Anna otrzymywała więcej kosztowności niż pozostałe kulewny, w tym należące dawniej do Barbary Radziwiłówny. A rasy wawelskie nie były specjalnie wymienione, pośrednio wynikało jednak, że stają się własnością sióstr. Sumy napolitańskie, a właściwie prawa do nich, miały przypaść córkom Bony, ale tylko dożywotnio i po ich śmierci powinny były przejść na rzecz pospolitą. Stan zdrowia ostatniego Jagielona w tym okresie stale się pogarszał. Od kwietnia 1572 roku nie opuszczał on całkiem swojej komnaty. Niemniej postanowił udać się do Tykocina, gdzie przebywała ukryta przez niego Giżanka i gdzie ulokował większość posiadanych kosztowności. W związku z tym odżyły wszystkie pogłoski o ślubie. Z Krakowa sprowadzono Wisłą ogromny wóz, do którego miano zaprząc 16 koni. W powozie tym łoże zostało zawieszone na szesnastu pasach. Na wieść o pogorszeniu zdrowia i planowanej podróży Anna chciała odwiedzić brata, ale ten zakazał ją wpuszczać. Dopiero 21 czerwca, bezpośrednio przed odjazdem, pod wpływem upomnień otoczenia, przywołał na chwilę siostrę i powiedział do zapłakanej kobiety kilka obojętnych słów. Więcej nie miała go nigdy zobaczyć. Wkrótce, 7 lipca 1572 roku, Zmarł w kniszynie. Po zgonie Zygmunta Augusta zaistniała w Polsce sytuacja, jakiej nigdy przedtem nie znano. Dotąd po śmierci monarchy jego starszy syn lub brat, wprawdzie nie był dziedzicem, ale uchodził za kandydata do tronu i pomimo napotykania różnie wyrażanych oporów, zawsze zostawał pomazańcem, choć często musiał przy tej okazji przyznawać szlachcie nowe przywileje. Teraz jednak dynastia wygasła. I nie było ani żadnego oczywistego pretendenta, ani też ustaw, które regulowałyby przebieg elekcji oraz wyznaczały tymczasowego sternika nawy państwowej. W powstałym zamieszaniu rola jedynej przebywającej w kraju Jagiellonki jednocześnie i wzrosła, i stała się bardzo trudna. Wzrosła, bo na nią spływały moralne prawa dynastii do korony i ona zostawała głównym spadkobiercą ogromnego rodzinnego majątku, a była trudna z tego względu, że pozycje infantki w takiej sytuacji... Nie określały ani żadne ustawy, ani żadna tradycja, a ponadto o prawa spadkowe trzeba było walczyć bądź z możnowładcami, od obraz znajdujące się w kraju, bądź z Filipem II o sumy neapolitańskie. I że wreszcie elementy obawiające się niespodziewanego wzmożenia władzy królewskiej właśnie w Anni widziały związane z tym niebezpieczeństwo.